Gdzie znajdują się najlepsze miejsca dla mileniowców chcących kupić dom? Najnowsze badanie przeprowadzone przez Krajowy Związek Realnościowców określa 10 najlepszych rynków zakupu dla początkujących nabywców z pokolenia milenium. Pierwsza dziesiątka obejmuje Austin w Teksasie, następnie Charleston w południowej Karolinie, Denver, Minneapolis, Ogden i Utah. Na piątym miejscu znalazły się Portland, Relay w południowej Karolinie, Salt Lake City, Seattle i Washington. Czy kredyty hipoteczne z zaledwie 3% wkładem własnym to odpowiedzialne udzielanie kredytów? Bank Wells Fargo i J.P. Morgan Chase dołączyły do Bank of America i oferują kredyty hipoteczne kwalifikującym się na nie kredytobiorcom, którzy dysponują zaledwie 3% wkładem własnym. Ale czy jest powód, by martwić się, że takie pożyczki są w ogóle udzielane? Zdaniem prezesa Center for Responsible Lending nie ma. Jak powiedział on stacji CNBC, 3% wkład własny to kluczowy program dla całego rynku realnościowego i gospodarki Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy opowiada się po stronie właścicieli gruntów na obszarach podmokłych. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych właśnie ułatwił zabudowę nieruchomości, która została wskazana przez rząd federalny jako tereny podmokłe. W jednomyślnym wyroku Sąd Najwyższy dał właścicielom gruntów prawo do bezpośredniego zwracania się do sądu w celu podważenia decyzji wydanej przez federalne organy regulacyjne, mające na celu ograniczenie ich praw do zabudowy. Orzeczenie popierają działacze na rzecz praw majątkowych, zdaniem których usprawni to proces zatwierdzania dla rozwoju obszarów podmokłych. Czy Facebook może przekonać Cię do zakupu domu? Twoi znajomi na Facebooku mogą wpływać na to, jakie programy telewizyjne oglądasz, jakiej rasy psa sobie sprawisz, a nawet do której restauracji się wybierzesz. Ale czy Facebook może Cię przekonać do zakupu domu? Odpowiedź może brzmieć – tak, jest to możliwe. Dokument zatytułowany Sieci społecznościowe i rynki nieruchomości Social Networks and Housing Markets opublikowany przez Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych The National Bureau of Economic Research stwierdza, że im więcej masz przyjaciół na Facebooku, którzy mają pozytywne doświadczenia związane z posiadaniem domu na własność, tym bardziej jest prawdopodobne, że i ty będziesz chciał być właścicielem domu. Badacz z Uniwersytetu Nowojorskiego powiedział słyszysz, jak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 Polskie radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM. Podwójna moc energii. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 1300 AM 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Dlaczego mileniowcy przenoszą się na przedmieścia? Na mileniowców chcących wejść na rynek nieruchomości czeka szereg wyzwań. Jeden z większych inwestorów jest zdania, że to tylko napędza zmiany. Dyrektor generalny The Peebles Corporation powiedział CNBC, że wielu mileniowców przeprowadza się na przedmieścia. Jak mówi, sytuacja nie zmieni się dopóki, jak to ujął kredytodawcy i organy regulacyjne, nie zaczną zmniejszać tego żelaznego uścisku w odniesieniu do kredytów. Najlepszy miesiąc Phoenix w ciągu ostatniej dekady. Jak dobry był kwiecień w obszarze metropolitarnym Phoenix? Według Arizona Daily Star mógł to być najlepszy miesiąc dla rynku nieruchomości w tym obszarze w ciągu ostatnich 10 lat. Zdaniem gazety sprzedaż domów w kwietniu wzrosła o prawie 8% w ujęciu rok do roku. Budownictwo realnościowe kontynuuje ożywienie, a liczba przejętych przez banki nieruchomości jest na najniższym poziomie od 2006 roku. Phoenix pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych cenowo głównych obszarów metropolitarnych przeprowadzonego niedawno badania wynika, że Phoenix jest jednym z ulubionych miejsc docelowych przeprowadzek. Ponad połowa domów w Chicago nadal sprzedaje się poniżej ceny wywoławczej. Mamy nowy dowód na to, że Chicago nie doświadcza tego samego rodzaju szalonej spirali cenowej, którą obserwujemy na takich rynkach jak San Francisco, Los Angeles czy Nowy Jork. Z przygotowanych przez Open House danych liczbowych wynika, że ponad połowa ostatnio sprzedanych domów w Chicago została sprzedana poniżej ceny wywoławczej. Tylko jeden na pięć domów został sprzedany za cenę wyższą niż cena wywoławcza. Dane Open House pokazują również, że średnia cena rośnie, a liczba dni, jaką domy pozostają na rynku znacznie spadła. Wirtualne wycieczki po domach staną się wkrótce bardziej dostępne. Jeśli jeszcze nigdy nie byłeś na wirtualnej wycieczce po domu na sprzedaż, to prawdopodobnie wkrótce się na taką wybierzesz. Google zaprezentowało nową platformę VR na smartfony o nazwie Daydream. Według USA Today Google zapowiedziało wypuszczenie na rynek platformy Daydream już najbliższej jesieni. Obecnie Google pracuje nad nowymi aparatami, które sprawią, że łatwiej niż kiedykolwiek będzie można tworzyć wyszukane treści wirtualne, takie właśnie jak filmy VR w jakości IMAX dla smartfonów. Rezerwa federalna nie zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych. Ostatnie środy zebrał się federalny komitet otwartego rynku, tzw. Federal Open Marketing Committee. Wielu ekonomistów przewidywało, że może to być zapowiedzią kolejnej podwyżki stóp procentowych. Przewodnicząca rezerwy federalnej, Janet Yellen, przemawiając na ostatnim forum na Uniwersytecie Harvarda, zdawała się potwierdzać te oczekiwania. Podczas gdy oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest bezpośrednio związane ze stopami procentowymi banku centralnego, jego działania mogą mieć wpływ na oprocentowanie. Jednak po ostatniej podwyżce rezerwy federalnej, jaka miała miejsce w grudniu, w rzeczywistości oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło. Fed nie zdecydował się w środę na podwyżkę. Tak zwany overnight rate pozostał na poziomie 1,4 do 1,2 punktu procentowego. Oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie na obecnym poziomie, bez zmian. Nowy raport Freddie Mac uznaje sytuację w większości stanów za stabilną. Z najnowszego raportu na temat stabilności rynku przygotowanego przez Freddie Mac wynika, że kondycja rynku realnościowego w kraju jest bardzo dobra. Ten wielowskaźnikowy indeks rynkowy, Multi Indicator Market Index, mierzy, jak solidny jest dany rynek w stosunku do jego historycznego zakresu stabilności. Zgodnie z tą miarą 36 stanów oraz stolica są obecnie stabilne, donosi raport agencji, a w skali kraju indeks ten wzrósł od kwietnia do maja, a nawet w ujęciu rok do roku. This is AM1030 WNVR Vernon Hills, Chicago and AM1300 WRDZ LaGrange, Chicago Polskie Radio Chicago Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Uwaga łowcy okazji The Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży olbrzymie dwusypialniowe kondominium z dwiema pełnymi łazienkami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 posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz domu, nie trać czasu. www.posiadłość.pl Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. O uwagę prosimy poszukujących mieszkania w miejscowości Displays. Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży duże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 647 4, 4 i 3 zera Nie czekaj, dzwoń już teraz 847 647 4000 Polskie radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM Podwójna moc energii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 Z rynku nieruchomości. Gender gap. Domy samotnych mężczyzn są więcej warte niż domy samotnych kobiet. Na rynku nieruchomości w Ameryce panuje nierówność w traktowaniu płci. Nowa analiza Realtor Truck stwierdza, że domy należące do samotnych mężczyzn wyceniane są średnio o 10% wyżej niż domy należące do samotnych kobiet. Jednak równie zaskakujące było stwierdzenie, że ceny domów mężczyzn wzrosły od czasu ich zakupu średnio o 16% więcej niż ceny domów kobiet. Starszy wiceprezes Realty Truck powiedział, że kobiety w Ameryce nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, a więc nie ma się co dziwić różnicy w wartościach domów. Różnica w aprecjacji, jak twierdzi, pokazuje, że mniejsza siła nabywcza ma także efekt domina w odniesieniu do ich zdolności do tworzenia bogactwa poprzez posiadanie domu na własność. Kredyty hipoteczne na trzecim miejscu wśród skarg. Świetny wynik. Kredyty hipoteczne są obecnie na trzecim miejscu listy najczęściej składanych skarg prowadzonej przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumenta. Zaledwie dwa miesiące temu kredyty spadły z pierwszego miejsca po raz pierwszy od czasu utworzenia biura w 2011 roku. W kwietniu skargi te spadły na trzecie miejsce tuż za skargami na windykatorów i oceny kredytowe. Zdaniem Biura Ochrony Finansowej Konsumenta liczba skarg dotyczących kredytów hipotecznych obniżyła się w kwietniu o 12% w porównaniu do marca. Pierwsze miejsca na liście stanowiły łącznie 68% wszystkich skarg konsumentów. Ceny domów rosną szybciej niż stopa inflacji. Ceny nieruchomości w całej Ameryce są nadal wysokie. Indeks cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach S&P case Schiller wzrósł w marcu o 5,4% w porównaniu do marca ubiegłego roku. David Blitzer, dyrektor zarządzający i przewodniczący Komitetu Indeksów S&P Dow Jones twierdzi, że na podwyżki cen wpływają takie czynniki jak poprawa na rynku pracy, spadające bezrobocie i wyjątkowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Również nie bez Znaczenia jest tu ograniczona podaż domów na sprzedaż. Dlaczego firmy budowlane nie mogą budować więcej domów na start? Obecny rynek jest trudny, mówi szef jednej z największych amerykańskich firm budowlanych, Stuart Miller, dyrektor generalny firmy Lenar. Powiedział on stacji CNBC, że o ile prawdą jest, że popyt na nowe domy jest najwyższy wśród początkujących nabywców, to nie jest to rynek, który łatwo obsługiwać budowniczym. Miller dodaje, że koszty gruntów są dość wysokie, co sprawia, że bardzo trudno jest osiągnąć cenę zakupu, która byłaby wystarczająco niska dla kup Kupujących dom po raz pierwszy. Rozwój nowojorskiego programu mającego na celu walkę z przejęciami. Stan Nowy Jork przeznaczył 100 milionów dolarów na pomoc właścicielom domów, którym grozi przejęcie nieruchomości przez bank. Pieniądze pochodzą z ugody zawartej z Goldman Sachs w sprawie toksycznych obligacji hipotecznych i zostaną wykorzystane do rozszerzenia istniejącego programu Mortgage Assistance Program, który oferuje kredyty z zerowym oprocentowaniem właścicielom domów w Nowym Jorku, którzy borykają się z problemami finansowymi. Prokurator generalny Nowego Jorku Eric Schneiderman szacuje, iż ten nowy zastrzyk pieniędzy pomoże około 3000 rodzin Nowej uniknąć zajęcia nieruchomości przez bank.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 Ten sam profesjonalizm. 1300 AM. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Najlepsze udogodnienia outdoorowe. Lato to pora, która skłania właścicieli i nabywców domów do skupienia się na udogodnieniach domów znajdujących się na zewnątrz. Badacze z Realtor.com przygotowali listę 10 najbardziej popularnych outdoorowych funkcji i wyposażenia domu i miejsc, w których najprawdopodobniej można je znaleźć. Lista obejmuje korty tenisowe duże w Los Angeles, jacuzzi bardzo popularne w Bend w stanie Oregon, zieleń najbardziej pożądana w Phoenix i Altanki,